Do wojny nawołują trockiści syjoniści kandydata do pokojowej nagrody nobla. Rola poety NWO po pandemii psychozy, Fran Stefan Kosiewski, krytyczno literacki w aspekcie historycznym. Cztery razy M. Po tym jak widy marcowe, Brutus, Michnik, Wałęsa, Komorowski z innymi, z dradzieckimi ciosami noży wbijanych w plecy wielkiego przywódcy wolnego świata, męża stanu Maga w obronie fałszywej demokracji aktora Żeleńskiego ustawiła się w roli jury do Oscara na równi z aktorem Reganem znanym z westernowych pojedynków sam na sam. Nie przymierzając, jak sam na sam z narodem polskim, ustawił się znowu na linii strzału domorosły klaun z obciętym rytualnie palcem Andrzej Sebastian Duda. Nieszczęsny zięć mojego szanowanego kolegi po piórze, profesora Julka Korchausera z Gliwic wyznaczając do roli obywatela RP, Żyda robiącego na ekranie za drugiego, bogatszego Marka od Zuckerberga. Niczym spiskowy golem obnażyła się ta z dawna określona grupa czterdziestu czarnych typków, aktorów jednej maści, zabójczego jadu ze spalonego teatru płatnych koszernych agentów, komuny generała Kiszczaka i generała Jaruzelskiego, beneficjentów antypolskiego spisku zawartego w Magdalence 1989 roku. Obywateli, zaprawdę katastroficznie zadłużonego w prywatnych żydowskich bankach na zachodzie, stosunkowo średniej wielkości państwa posowieckiego w Europie, nie znajdującego się bynajmniej w centrum decyzyjnym Unii Europejskiej, nie dysponującego bronią atomową, jako tak zwana koalicja chętnych parobków byłych mocarstw kolonialnych Francji z Wielką Brytanią, żydomasońskiego Londynu, fałszywi obrońcy miejscowych polskich robotników, szubrawcy zaiste w kraju niezaangażowanym oficjalnie w konflikt militarny czy w tzw. surowcowo-pokojowe negocjacje rozbiorowe dotyczące rzadkich ziem, wód i bogactw mineralnych byłej Ukrainy, powstałej z rozkładu Związku Sowieckiego Gorbaczowa i Jelcyna, w drodze tajnych negocjacji. Licytacji rozgrywanych z dziadkiem i z różnym skutkiem dintoirą także od lat 80. XX wieku przez trzy światowe mocarstwa nuklearne. Uczestników zwycięskiej koalicji aliantów 1945 roku podpisując się pieniaczą pod wysoce nieprzemyślanym listem otwartym do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donalda John'a Trumpa stronniczo, a obrzydliwie zajmując na słupa Lecha Wałęsy na Facebooku pozycję nieodpowiedzialnych podżegaczy do trzeciej wojny światowej. 40 prywatnych osób kumatych, z tak zwanej Polski po Magdalence 89. Przytoczymy, może zanim powiemy, wystąpiła z drugiej dobrej strony zdroworozsądkowa, naturalna i obiektywna potrzeba wolnej, wyważonej, rzeczowej eksplikacji. Przytoczymy może to wystąpienie 40 Lech Wałęsa poniedziałek, 3 marca 2025 roku o 11.35 taki tekst podpisaliśmy: Szanowny Panie Prezydencie. Relacje z Pańskiej rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełęskim oglądaliśmy z przerażeniem i niesmakiem. Pańskie oczekiwania co do okazywania szacunku i wdzięczności za pomoc materialną udzieloną przez Stany Zjednoczone walczącej z Rosją Ukrainie uważamy za obraźliwe. Wdzięczność należy się bohaterskim żołnierzom ukraińskim, którzy przelewają krew w obronie wartości wolnego świata. To oni od ponad 11 lat. Ginął na froncie w imię tych wartości i niepodległości swojej ojczyzny zaatakowanej przez putinowską Rosję. Nie rozumiemy jak przywódca państwa, które jest symbolem wolnego świata. Może tego nie widzieć. Nasze przerażenie wywołało także to, że atmosfera w gabinecie owalnym podczas tej rozmowy przypominała nam tę którą dobrze pamiętamy z przesłuchań przez Służbę Bezpieczeństwa i z sal rozpraw w komunistycznych sądach. Prokuratorzy i sędziowie na zlecenie Wszechwładnej Komunistycznej Policji Politycznej też nam tłumaczyli, że to oni mają w ręku wszystkie karty, a my żadnych. Domagali się od nas zaprzestania działalności, argumentując, że z naszego powodu cierpią tysiące niewinnych ludzi. Pozbawili nas wolności i praw obywatelskich, ponieważ nie godziliśmy się na współpracę z władzą i nie okazywaliśmy jej wdzięczności. Jesteśmy zszokowani, że podobnie potraktował pan prezydenta Wołodymyra Żeleńskiego. Historia XX wieku pokazuje, że za każdym razem, gdy Stany Zjednoczone chciały zachować dystans wobec demokratycznych wartości i swoich europejskich sojuszników, Kończyło się to zagrożeniem dla nich samych. Zrozumiał to prezydent Woodrow Wilson, który zdecydował o przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do I wojny światowej w 1917 roku. Zrozumiał to prezydent Franklin Delano Roosevelt, decydując po ataku na Pearl Harbor w grudniu 1941 roku, że wojna w obronie Ameryki toczyć się będzie nie tylko na Pacyfiku ale także w Europie, w sojuszu z zaatakowanymi przez trzecią Rzeszę państwami. Pamiętamy, że bez prezydenta Ronalda Reagana i amerykańskiego zaangażowania finansowego nie udałoby się doprowadzić do rozpadu imperium Związku Radzieckiego. Prezydent Reagan miał świadomość, że w sowieckiej Rosji i krajach przez nią podbitych cierpią miliony zniewolonych ludzi, w tym tysiące więźniów politycznych, którzy za swoje poświęcenie w obronie demokratycznych wartości płacili wolnością. Jego wielkość polegała m.in. na tym, że bez wahania nazwał ZSRR mianem Imperium Zła i wydał mu zdecydowaną walkę. Zwyciężyliśmy, a pomnik prezydenta Ronalda Reagana stoi dziś w Warszawie Visa, Vis Ambasady USA. Panie prezydencie! Pomoc materialna, wojskowa i finansowa nie może być ekwiwalentem za krew przelaną w imię niepodległości i wolności Ukrainy, Europy, a także całego wolnego świata. Życie ludzkie jest bezcenne. Nie da się zmierzyć jego wartości pieniędzmi. Wdzięczność należy się tym, którzy ponoszą ofiarę krwi i wolności. Dla nas, ludzi, solidarności. Byłych więźniów politycznych komunistycznego reżimu służącemu sowieckiej Rosji jest to oczywiste. Apelujemy o wywiązanie się Stanów Zjednoczonych z gwarancji, jakich udzieliły wraz z Wielką Brytanią w Memorandum Budapeszteńskim w 1994 roku, w którym zapisano wprost zobowiązanie do obrony nienaruszalności granic Ukrainy w zamian za oddanie przez nią swoich zasobów broni nuklearnej. Te gwarancje są bezwarunkowe. Nie ma tam ani słowa o traktowaniu takiej pomocy jako wymiany gospodarczej. Lech Wałęsa B. Więzień Polityczny, przywódca Solidarności, prezydent III RP Marek Belin B. Więzień Polityczny, redaktor wydawnictw niezależnych Seweryn Blumstein B. Więzień Polityczny, Członek Komitetu Obrony Robotników Teresa Bogucka B. Więzień Polityczny. Działaczka Opozycji Demokratycznej i Solidarności Grzegorz Boguta B. Więzień Polityczny. Działacz Opozycji Demokratycznej. Niezależny wydawca Marek Borowik B. Więzień Polityczny. Niezależny wydawca Bogdan Borusewicz B. Więzień Polityczny. Przywódca Podziemnej Solidarności w Gdańsku Zbigniew Bujak, B. Więzień Polityczny. Przywódca Podziemnej Solidarności w Warszawie Władysław Frasyniuk, B. Więzień Polityczny. Przywódca Podziemnej Solidarności we Wrocławiu Andrzej Gingburg, B. Więzień Polityczny. Działacz Podziemnej Solidarności Ryszard Grabarczyk, B. Więzień Polityczny. Działacz Solidarności Aleksander Janiszewski B. Więzień Polityczny Działacz Solidarności Piotr Kapczyński B. Więzień Polityczny Działacz Opozycji Demokratycznej Marek Kossakowski B. Więzień Polityczny Publicysta Niezależny Krzysztof Król B. Więzień Polityczny Działacz Niepodległościowy Jarosław Kurski B. Więzień polityczny, działacz opozycji demokratycznej Barbara Labuda, b. Więzień polityczny, działaczka podziemnej solidarności Bogdan Lis, b. Więzień polityczny, przywódca podziemnej solidarności w Gdańsku Henryk Majewski, b. Więzień polityczny, działacz solidarności Adam Michnik, b. Więzień polityczny, działacz opozycji demokratycznej. Redaktor W. Więzień Polityczny, działacz opozycji demokratycznej. Redaktor wydawnictw niezależnych Sławomir Najniżje. B. Więzień Polityczny, działacz podziemnej Solidarności Piotr Niemczyk. B. Więzień Polityczny, dziennikarz i drukarz podziemnych wydawnictw Stefan Konstanty Niesiołowski. B. Więzień Polityczny. Działacz niepodległościowy Edward Nowak, b. Więzień polityczny. Działacz podziemnej solidarności Wojciech Onyszkiewicz, b. Więzień polityczny. Członek Komitetu Obrony Robotników. Działacz Solidarności Antoni Pawlak, b. Więzień polityczny. Działacz opozycji demokratycznej i podziemnej solidarności Sylwia Poleska-Peryt, b. Więzień Polityczny. Działaczka opozycji demokratycznej Krzysztof Pusz. B. Więzień Polityczny. Działacz podziemnej Solidarności Ryszard Pusz. B. Więzień Polityczny. Działacz podziemnej Solidarności Jacek Krakowiecki. B. Więzień Polityczny. Działacz podziemnej Solidarności Andrzej Seweryn. B. Więzień Polityczny, aktor, dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie Witold Sielewicz, B. Więzień Polityczny, drukarz niezależnych wydawnictw Henryk Sikora, B. Więzień Polityczny. Działacz Solidarności Krzysztof Siemieński, B. Więzień Polityczny, dziennikarz i drukarz wydawnictw podziemnych Grażyna Staniszewska, B. Więzień Polityczny. Przywódczyni Solidarności Regionu Beskidów Jerzy Stępień B. Więzień Polityczny. Działacz opozycji demokratycznej Joanna Szczęsna B. Więzień Polityczny. Redaktorka podziemnej prasy Solidarności Ludwik Turko B. Więzień Polityczny. Działacz podziemnej Solidarności Mateusz Wierzbicki B. Więzień Polityczny. Drukarz i publicysta wydawnictw niezależnych facebook.com ukośnik lechwalsa ukośnik post ukośnik fit02 kaortka w mutakiu 1 i krswetkać 8 fn8 fazwóśm 8 daj pewną treść tekstu listu otwartego do prezydenta Trumpa Grupy 40 podżegaczy do trzeciej wojny światowej, kumatych z tak zwanej Polski po Magdalence 89 Wystąpiła z drugiej, dobrej strony, zdroworozsądkowa, naturalna i obiektywna potrzeba wolnej, wyważonej, rzeczowej eksplikacji dychotomicznego, dwudzielny, dwojaki, słownik języka polskiego, charakteru tekstu, nie tylko dwuznacznego przecież, odczytanego tekstu, albowiem prawdę mówiąc, przynajmniej w kilku aspektach, układach, domagającego się należnej uwagi i niejednej glosy analizującej piekielne treści semantyczne, podniesionego niestety bez krzty dialektycznej samokrytyki, głosu podżegaczy prawdziwie rewizjonistycznych, typu Michnika i Labudy, 17 i 14 z listy czarnej czterdziestki, sitwy, szytwe idysz, okrutnie bezwzględnych nad ludzi, satanistów lucyfera, na nachalnie i bezlitośnie prezydenta USA Donalda J. Trumpa do trzeciej wojny światowej w celu dalszego rozlewu słowiańskiej krwi bratniej w Europie Wschodniej aż do przywrócenia Ukrainy zgodnie z ich nowym postulatem gdańskim w granicach, jak to określiła, z błędami ortograficznymi niedouczona czerń kurdupli przytaczam memorandum budapeszteńskiego koniec przytoczenia z 1994 roku czyli do przetaczania ponownego wszystkich czołgów i chałbic po frontach wojny prewencyjnej tej i wewte back and forth po trupach i zgliszczach aż w stalu po ruinach Mariupola oraz po innych innych miast zabytkowych rosyjskiej, imperialnej, historycznie Taurydy. Tymczasem prezydent Trump odpowiedział już zdecydowanie i wystarczająco jasno, w godzinnym, bez mała, płomiennym przemówieniu, przytaczamy, nadeszła pora. Aby zatrzymać ten obłęd, pora powstrzymać zabójstwa, pora zakończyć tę bezsensowną wojnę. Koniec przytoczenia słów prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ameryka nie ulegnie nowej fascynacji obłędem czarnego kwadratu Malewicza, tytułowego Zera z wystawy 1915 roku nie podda się dyktatowi nonsensu zniweczonej rzeczywistości, w tym także między innymi nie da dby. prostytucji, nihilizmu czarnej czterdziestki zażartych wrogów pokoju w tzw. Polindudy i Szewacha Wajsa. Rzeczypospolitej przyjaciół Izraela w Europie, okopanych z knesetem na fotelach Wawelu, trockistowskich rewizjonistów pozwalających sobie bezczelnie na buńczuczne podżeganie do atomowej wojny amerykańskiego prawdziwego człowieka, trzymającego palec nad walizką z najważniejszym guzikiem. Nie oddamy. Non possumus. Nie ma na to zgody Polaków i prawdziwych katolików. Ani na uleganie ofiar nonsensownym apelom Sitwy o permanentną wojnę. Ani na zagładę. Nowe wyżynanie Słowian na Wołyniu. Zbiorowe, zbiorowe deportacje i wymuszanie emigracji kolejnych milionów ludzi z bezmiaru oceanu rolniczych ziem, wykupionych w USA przez Marka Zuckerberga, czy przez Black Rock z innymi na zielonej Ukrainie. Żal, serce boli, przebogatej w czarnoziem podola, żyzne pola Małopolski Wschodniej, wersety poezji Galicji i Lodomerii, stepy akermańskie. Ostrowie Burzanu, żal i prawidłowe skojarzenia. Historyczne kurchany sarmackie i złoto scytyjskie na terenach włączonych przed wiekami do chrześcijańskiej cywilizacji szlacheckiej Rzeczypospolitej. To na zasadzie Fugi barokowej. Ukryta moc. Blackrock. Schattenmacht Blackrock. 6 marca 2020. 18.30. To był film. W telewizji. Jak niebezpieczny jest gigant finansowy. Autor filmu Tom Ockers. Schattenmacht Blackrock. 6 marca 2020. Klikamy to. Na YouTube można znaleźć ta tajemnicza siła tego finansowego koncernu. To telewizja Arte. Film dokumentacyjny, 90 minut. Nie, nikt nie ma więcej pieniędzy niż amerykański inwestor finansowy Black Rock. To przytaczany ze strony telewizji. Arte firma zarządza ponad 6 bilionami dolarów. Kto ma tyle pieniędzy, ma wielki wpływ. Ale co to dokładnie oznacza dla nas wszystkich? Znak zapytania. Od dawna istnieją eksperci, którzy w niewiarygodnej wielkości BlackRock dostrzegają zagrożenie dla wolnej konkurencji i stabilności rynków finansowych. No to było... W 2019 roku było 782 tysiące wyświetleń. To już tam w Polsce tego filmu nie wiem, czy były, chyba, chyba nie były. Film dalej, tam jest w przepisach druga, druga, druga, druga waga, ale przechodzimy do tekstu, czytania ciszek. O nową wojnę galicyjską. Michnik. Jawi się zatem niniejszym uzasadniona, wpisana w kosmiczny kod genetyczny, potrzeba zgłoszenia kilku nowych uwag, klasyfikacyjnych, interdyscyplinarnie. Mowa więc już nie tylko o nowym rodzaju chmur, cyrus, homogenitus, powstających od ludzi z kondensacji spalin silników rakiet różnego zasięgu i samolotów odrzutowych z różnymi domieszkami, ale i o potrzebie paru krytyczno-literackich uwag poety, wieszczych słów moralisty oraz rozważań estety na temat jakże haniebnej roli spisków chaldejskich czy trockistowskich mędrków, ukrytych syjonistów i korowców, prowincjonalnego kolorytu złoczyńców, szurków, szpiegów i agentów na gruncie lokalnym w tymczasowości PL Wielkimi. W realizowanym nowym resecie Jałty na Krymie, historycznym rozdaniu kart NWO, po pandemii psychozy. Do wojny! Nawołuje diabelska trójca, laureat pokojowej Nagrody Nobla z fałszywym hrabią, zięciem pułkownika SB i synem szefa komunistycznej partii Zachodniej Białorusi. W ujęciu dychotomicznym zespołów podmiotowych, 40 osób przekazujących w kupie na Facebooku treści nie proprocłowiecze, prawo człowiecze i proobywatelskie, czy też narodowo wyzwoleńcze, ale służalcze, funkcjonalne w stosunku do polityki reżimu Donalda Tuska, afirmowanego przez rzekomych byłych więźniów politycznych w PRL stanu wojennego generała Jaruzelskiego generała Kiszczaka i generała Janiszewskiego rezydenta moskiewskiego gieru w Warszawie PRL z referentką panią Basią Skrzypek obsadzoną po wszystkim przy Jarosławie Kaczyńskim na wszelki wypadek z innymi resortowymi siłownikami żydokomunistycznymi tak trzeciej LP filmowych braci Kaczyńskich. W dzieciństwie aktorów, naturszczyków z dubbingiem, dwoma podłożonymi za ich sepleniące głosy chłopców, głosami dwóch sióstr aktorek, żydowskich bliźniaczek, niezdradzających wszak chorobowych, złoziejskich zamiarów, pokuszenia się na nie swoje chęci dokonania kradzieży niczyjego, bo należącego do całej ludzkości Złotego Księżyca. 40 podmiotów aktywnych na słupy spółek Sitwy, świetlik, palędziaka czy telegraf, etc. Z legendą marnych działaczy i przywódców Solidarności, którzy sprzedali uwłaszczeni na tak zwanym niczyim majątku PRL. Własne odznaki organizacyjne Solidarności, jak Zbigniew Bujak, piąty pod listem 40, nie, wyprzedzając przy tym, nie wyprzedając przepraszam, przy tym nic z osobliwej osobowości, fałszywych bohaterów narodu polskiego, przebywający wszak odpłatnie na azylu w bezpieczeństwie milicyjnym, podpisując na to zgodę. Utrzymywanie na koszt ludowego państwa to jest formalnie zarabiający na dobrobyt swoich rodzin samym tylko siedzeniem cicho na D, wielkie, punkt. I na tonach paczek pomocy humanitarnej, żywnościowej ze zachodu, przechodzącej ciężarówkami przez kościół, Wspólnika antypolskiej zmowy złoczyńców w Magdalence 89. Bez wyroku sądu politycznego, nieskazani, a zatem nie więźniowie polityczni typu Adama Michnika, z maszyną do pisania dostarczoną temu, tylko do napisania jednego, propagandowego listu otwartego do generała Kiszczaka wyznaczeni rozkazem Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej do pobytu w ośrodkach odosobnienia. Gdzie jedząc, pijąc, lulki paląc, warłamowie, na wczasach i na rachunku za flaszki generała SB, MO, Czesława Kiszczaka, alkohol zakupiony za Lecha Wałęsy z Funduszu Operacyjnego KWMO w Rzeszowie czekali na, za kulisami wielkiej polityki na swoje pięć minut, kiedy to wystąpią znowu kupą, podając się za solidarność Polaków i zaapelują cudacznie, a obrzydliwie w liście otwartym do pokojowo ustosunkowanego obywatela, globalnego imperium, wołając o nową wojnę galicyjską. Niczym do Cezara. Anno Domini 2025. Wodzu prowadź na Berdyczów. Koalicję chętnych. Polacy, katolicy. Mordowani byli w stanie wojennym. Na ulicach Konina. I na terenie kopalni Wujek. Jak na wybrzeżu w grudniu 1970. Strzałami z pistoletów i z karabinów ludowego wojska i partyjnej milicji obywatelskiej. Wieczne odpoczywanie racz im dać panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Komisarz Zawieszonego Związku Zawodowego Solidarność bezprawnie zaprzestał w styczniu 1982 wypłacania pensji zasadniczej etatowemu redaktorowi tygodnika Solidarność Jastrzębie, organu prasowego zarządu regionu śląsko-dąbrowskiego NSZZ Solidarność. Chociaż dekret o stanie wojennym nakazywał z verbis Temuż komisarzowi wypłacanie redaktorowi gołej pensji do czasu znalezienia dla redaktora przez komisarza stanu wojennego nowej pracy zastępczej. Podczas kiedy taki to na przykład zwolniony dla picu, redaktor naczelny Trybuny Robotniczej wyżywiał się z ministrem Urbanem na etacie w nowo utworzonym przez PAKS Tygodniku Katolik w Katowicach do czasu przemian ustrojowych 1989 roku. Nie upomniał się episkopat polski, uczestnik antypolskiego spisku w Magdalence o wyrzuconych z pracy katolików, pozostawionych na cenzurowanym, z rodzinami, bez środków do życia, zmuszonych tym samym do emigracji politycznej z kraju pochodzenia. Nie stworzyła legislatura tzw. Polski po Magdalence 89 warunków do odszkodowania dla pokrzywdzonych za wymuszony wyjazd, do reparacji dla ofiar za okrutny stan wojenny i do powrotu antykomunistów z gorzkiej wolności na zachodzie do trudnej ojczyzny. Nie ogłosił Lech Wałęsa z Bogucką, Bogutą, Borowikiem, Borusewiczem, pierwszą, drugim, trzecim, czwartym z czterdziestu, z innymi w Sejmie i w Senacie, tak zwanej trzeciej RP. Nie było nieopublikowanego w monitorze polskim żadnego apelu o powrót polskiego pochodzenia narodowego emigrantów politycznych do Polski. Zadbała natomiast Żydokomuna o swoich agentów, figurantów wyznaczonych do internowania przez oficerów prowadzących, aż do Magdalenki i tak zwanego okrągłego stołu tak zwanej wolnej Polsce, prezydenta i generała Jaruzelskiego uchwalono jeszcze dla swoich prawo do odszkodowania za bezprawie wyrządzone dekretem o stanie wojennym. Natomiast bezprawne działanie byłego komisarza do spraw zawieszonego NZ Solidarność nie doczekało się należnej regulacji i odpowiedzi prawnej. Nie zostało sprawiedliwie uregulowane do dzisiaj. Nie zapłacono robotnikowi wspomnianemu nakazem Nowego Testamentu za pozostawanie przez cały Boży rok bez pracy. Nie rozwiązano nigdy umowy zawartej z redaktorem Solidarności na czas nieokreślony. Ujawnieni poplecznicy, uzurpatora na fotelu prezydenta Ukrainy, aktora komediowego w serialu opłaconym przez oligarchę kołomyjskiego obnażyli się stronnicy Żaleńskiego przy balladowej Zuzannie Koena z niemocą starców, którzy niczym przymuszeni zasłynęli z roli statystów, impotentów, chętnych do zademonstrowania swojej niemocy. Występując nie za darmo przecież w groteskowym spektaklu transmitowanym przez cały świat z Białego Domu, gdzie to wystąpił w roli męża stanu bez pierwszej damy Ukrainy. Sam przeciw czołówce mężów władzy Imperium USA w owalnym gabinecie i postawił się Uzależniony w ciemnym sweterku z tryzubem na sercu. Nieogolone współczucie przejmujący gorzki żal. Malujący się na twarzach telewizów i jako i w scenopisie. Kwi Kapitulacji na kapitolu nie było. Rola poety, NWO, po pandemii psychozy, Von Stefan Kosiewski, krytyczno-literacki w aspekcie historycznym. 28 lutego 2025. Czterowiersz. Kapitulacji na kapitolu nie było. Trump nie dobił z aktorem geszeftu. Vance nie okazał hazardowi respektu. Za mało ludzi życiem graczom zapłaciło. W 1915 roku zmarł na Ukrainie na tyfu Stolia. Najstarszy syn malarza Malewicza, Kazimira Sewerynowicza, syna Seweryna, Samouka i Hochstaplera, domorosłego filozofa socjalistycznego i ateisty, niewykształconego teoretyka sztuki, wyrażającego się po rosyjsku, w manifestach poskładanych z aforyzmów, tak zwanych złotych myśli. A tutaj przytoczmy może część takich tych złotych myśli. Przykład aforystyki Malewicza. Przytaczamy. Zniszczenie państw i religii. Ich praktyczna konstrukcja leży w sile ciężaru jako niedoskonałej akumulacji. Oznaczać że to będzie także śmierć całej ludzkości, która ich tworzy. Ich ciężar i siła mogą doprowadzić do załamania i zmiażdżenia ludzkości. A jeśli zjawisko to nadal występuje, to dlatego, że spadek różnic w wadze i wytrzymałości nie występuje wszędzie. Dlatego też konieczne jest stosowanie takich systemów, które będą rozprowadzać ciężar w sposób bezpieczny dla zdrowia. Państwo i religia znikają, gdy tylko zapanuje obiektywna równość. Są zbudowane na różnicach i rozdziałach, a to świadczy o braku w ich doskonałości. I tutaj link Kaminus Malewicz ru .ru. i to w tłumaczeniu Google. Takie to mądrości, fałszywe pseudomądrości. A wysokiego urzędnika Państwowego Państwa sowiecki, Sowieckiego, tak Malewicz był e, ministrem Kultury Republiki Rosyjskiej w Socjalistycznej. W tym samym 1915 roku zademonstrowany został bezbożny czarny tryptyk Malewicza, czarny kwadrat, czarne koło, czarny krzyż. Utrzymany w klimacie rozpraw teozofów i innych ezoterycznych towarzystw żydomasońskiej carskiej Rosji. Jan Kochanowski. Renesansowy poeta polski, po śmierci ukochanej córki Urszulki, zaowocował światu trenami. Malewicz na śmierć syna Toli odpowiedział Panu Bogu, Słońcu Prawosławia, po swojemu, jak chciał i jak umiał. Zawiesił w nocy poprzedzającej wystawę, w tajemnicy przed innymi malarzami, swoimi kolegami, swój czarny czworokąt. Jak nazwany był obraz w katalogu wystawy. Obraz oburczo w czerwonym, krasnym ogole, świętym kącie pokoju, uznanym za taki w Rosji, na Białorusi, Ukrainie i na Syberii. Przeznaczonym przez chrześcijan prawosławnych na ikonę, przed którą wchodzący czy wychodzący z mieszkania żegnał się po trzykroć znakiem krzyża, tak samo jak robił to w cerkwi. Zrobił to Ukrainiec, za którego się podawał. Malewicz. I tutaj przypis był komisarzem, ministrem, komisarzem ludowym Rosyjskiej Federacji. W 1930 roku Malewicz został aresztowany i przez dwa tygodnie był przesłuchiwany. Po przesłuchaniach, na których twierdził, że jest Ukraińcem, artysta miał odciąć się od narodowości ukraińskiej, oświadczając m.in. Nie chcę już być więcej Ukraińcem. Koniec przytoczenia z wikipedii.org Kazimierz Malewicz hasło. Więc kryterium subiektywne miało świadczyć o narodowości człowieka w tym i, w, i we wspomnianych przypadkach. Kryterium subiektywne, nie kryterium obiektywne. Jak nakazuje zdrowy rozsądek. W świętym pokoju, w końcu pokoju, uznanym za taki w Rosji, na Białorusi, Ukrainie, Syberii, przeznaczonym przez chrześcijan na ikonę, jak robił to w Serkwi. Zrobił to Ukrainiec, za którego się podawał. Zrobił to w biurze sztuki nadjeżdy do Byczyny. Dom Adaminiego na polu marsowym w Piotrogrodzie. Między obrazami artysta porozwieszał na ścianach kartki papieru ze słowami pokrętnych wyjaśnień sugerujących widzowi, jak ten ma prawidłowo odbierać te obrazy. Dzieła nowego, kolejnego w rozwoju, po francuskim kubizmie i rosyjskim futuryzmie, Stylu artystycznego, określonego, wymyśloną przez Malewicza nazwą suprematyzm. Dla tak zwanej całkowitej jasności idący z marksistowskim postępem socjalistycznym komunistyczny teoretyk autodydaktyczny, samouczny awangardowej sztuki ściemniał jeszcze wystawione swoje obrazy i plakatowe napisy, nic nie mówiącymi, albowiem bałamutnie wieloznacznymi aforyzmami o różnej tematyce, poskładanymi na książkę o charakterze manifestu artystycznego, zatytułowaną Od kubizmu do suprematyzmu. Nowy realizm obrazowy. Wydawnictwo Matiuszyna, kompozytora futurystycznej opery Zwycięstwo nad Słońcem 1913, która przyniosła sławę Kazimierzowi Malewiczowi za scenografię spektaklu, a której to opery widownia do końca nie obejrzała, ponieważ zdegustowana udziwnieniami nowatorskimi i oburzona w najwyższym stopniu antyestetyką, opuściła salę uciekając przed finalnym czasem spektaklu. Triumfem owego postępu w sztuce. Jednym z elementów tej scenografii z 1913 roku był inny. Czarny czworokąt Malewicza. Inny niż pokazany na Wernisarzu 1915. Stąd różnica w datowaniu samego pomysłu przez autora. 1913, 1915, którego może malarstwu innemu, figuracyjnemu ze schyłkowego okresu życia Malewicza można by przypisać z dobrą wolą i artyzm i smutne refleksje komunistycznego urzędnika państwowego, przypominamy ministra kultury Rosyjskiej Federalnej Republiki Socjalistycznej. Między innymi Odpowiedzialnego osobiście za antyżydowskie subotniki. Antysemickie dni czynu społecznego, zarządzone przez żydokomunistów w celu ateizacji, ateistycznej, przepraszam, deprawacji pobożnego żydostwa. Nihilistyczne miazmaty ateisty Malewicza. No i tutaj znowu przytoczmy, jak to wygląda, wyglądały te manifesty, te mowy samouka. Przytaczamy. Podobnie w nauce poznanie innego Boga. Objawienie przyczynowości zależy od pracowitości naukowca. Jeśli każdy będzie pilny, każdy rozpłynie się w równości Boga, jeśli nie, to nie ma możliwości jej osiągnięcia. Można postawić jeszcze jedno pytanie. Czy konieczne jest osiągnięcie doskonałości Boga, duchowo-obiektywnego? Bóg jako coś kompletnego, ukształtowanego, absolutnego. Skoro cały cel rozpływa się w jednym, to jest w tym, w czym niczego już nie da się ulepszyć. Gdzie cele znikają, gdzie absolut wszelkich znaczeń i celów znika. Możliwe, że coś trzeba osiągnąć, ale ta potrzeba musi być jasno sformułowana i trzeba znaleźć sens całego działania. W końcu wszelkie znaczenia i doskonałości muszą mieć swój kres. W przeciwnym razie wszystkie znaczenia staną się pustym nonsensem. Wszystkie nauki mają jedną istotę, równość, w którą muszą wniknąć wszelkie różnice. Przepraszam. Nie jest to dzieło pilnego lub leniwego ucznia, lecz samej nauki, która tak ułożyła swoje działania, że nikt nie może być inny. Koniec przytoczenia: Domorosłego naukowca Malewicza. Nihilistyczne miasmaty ateisty Malewicza i wynurzenia innych teozofów z ezoterycznych towarzystw wolnomularskich patronowały powstaniu i zbrodniczej działalności Trockistowskiego Związku Wojujących Bezbożników Związku Sowieckiego, burzącego cerkwie, zamieniającego kościoły w muzea ateizmu, sporządzającego tak tzw. czarne listy księży przeznaczonych do fizycznej likwidacji. I tutaj przypis. Oddając grozę kolorami. Stwierdzamy. Na obrazach namalowanych przed swoją śmiercią. 1935 roku. Na figurach ludzi określonych w tytułach obrazów jako chłopka. Chłopka czy chłop czy chłopka. Malarz Malewicz dokonał po latach hołodomoru na Ukrainie. 1932, 1934, tylko wartościowania rzeczy w rozumieniu aksjologii, tej konkretnej masowej zbrodni na ludzkości, jaka ona w istocie jest nie oceniając jednak negatywnie ani swojego w niej udziału sprawczego, kierowniczego, funkcyjnego, ani samej istoty zła, wyrządzonego ludzkości w praktyce przez talmudyczny, żydowski marxizm i komunizm bolszewików. Futurystyczny poeta Włodzimierz Majakowski 1893 do 1930 wpisany został w PRL-u ręką Ant Artura Sandauera 1945 roku do czytanek szkolnych z fragmentem poematu Dobrze. Хорошо. Zaczynającym się od słów Róż Zima, Niczego, a bluzy się lepią od potu. W bluzach komuniści ładują drzewo. Nasze, my drzewo na naszym torze ładujemy na nasze wagony. Koniec przytoczenia. Wersety schodkowo łamane, futurystycznie rozstrzelony druk, liter. W słowie nasze, dalej Naszym towarzyszom, naszego drzewa, w naszych wagonach, w biel naszych niw przemarznięte republiki nasze. Podział dychotomiczny na dwie zasadniczo różniące się części. Definicja wspomnianego słownika języka polskiego. Wyróżnia podział dychotomiczny w logice, jako, przytaczam, podział, w którym pewna klasa przedmiotów zostaje rozdzielona na dwie podklasy wyłączające się. Koniec przetoczenia. To, co zostało już rozstrzelane drukiem, zostało też wyszczególnione przez poetę Majakowskiego jako nasze klasowo. Dla jasności czytelnika, odbiorcy wiersza. Wyłączone od tego, co nie nasze. A zatem na gruncie polskim popularne Wasze Nasze. Wasze ulice, nasze kamienice. Nasze drzewo, nasi komuniści. Poza dychotomią pozostaje wspólnota rodzinna, ufność dziecka, Kierującego w poemacie zapytanie do drugiego, innego człowieka, traktowanego jak bliźni, swój. Wójciu, co wy robicie tu? Wszyscy, wójciowie duzi. Odpowiedź wójcia, udzielona na zapytanie dziecka, jest plakatowa, zbyt prosta, po dychotomicznym rozróżnieniu rozstrzelonym drukiem, ażeby a przyjąć jej propagandową mowę, za prawdę podzielaną, głoszoną przez poetę. Odczytujemy zatem dystans, odczuwany, być może ironiczny, drwiący, gorzki, kierując się tropem kojarzącego się w języku polskim rozdziału na nasze i niczyje. Zatem takie, które może być uznane za nasze drogą rewolucyjną, po talmudycznym przywłaszczeniu niczyjego, drogą czynu społecznego, wykonywanego przez wszystkich, partyjnych i bezpartyjnych, całą robotniczą młodzież, jak mówi poeta wyraźnie w innym wierszu. Poniedzielnik, sobotnik, z 27 roku. Tego samego. dystans i krytyczny, i stosunek poety do 10 lat żydokomunistycznych realiów w Rosji, wyznaczonego przez z młodzieńczym, wyznawanego przez z młodzieńczym entuzjazmem socjalizmu, poeta był członkiem Rosyjskiej Socjaldemokratycznej Partii Rosji, trzykrotnym więźniem politycznym. W latach 1908-1909, bez maszyny do pisania od carskiej ochrony, napisał Juvenalia ołówkiem w notatniku skonfiskowanym przez strażników więziennych. W pełni satyrą, odezwie się w utworach dramatycznych, plus 28 i właśnie 29, ale i w poemacie dobrze zabrzmiały już zdecydowanie, wyraźnie i mocno, bezkompromisowe wątki krytyki niewygodnej nie tylko dla Lwa Trockiego, zdemaskowanego w tym utworze pod prawdziwym żydowskim nazwiskiem Bronstein. Niewygodna prawda o komunistycznej rzeczywistości oddana we fragmentach poematu Dobrze Przetłumaczonego na język Polski przez Żydokomunistę Sandauera, w okresie tzw. literatury socrealizmu, propagowanej i tworzonej przez stalinowskie żydostwo Adama Warzyka, pierwotnie używane nazwisko Adam Wagman, z Wisławą Szymborską, z domu Rottermund i z innymi. Prawda nie zamieszczona w podręcznikach szkolnych czytanych przez Adama Michnika w szkole. Syna Szechtera, który po 17 września 1939 wywędrował z Polski do ojczyzny światowego proletariatu na mocy spiskowego załącznika do porozumienia Hitler-Stalin. Z piątej z piątego fragmentu, z piątej części Panie adiutancie Nie przejmujcie się Nie dam Powiedzcie Czego jeszcze wyczekujemy Mać Rosję Żydy sprzedają Żydom I oficerskie kadry wojska W pełni zażydzone. A z tymi co Wilhelma krzyże na wstędze. W Berlinie wychodzili na peron z, biletami, z biletem. Pieniądz sztabu, szpiedzy i agenci. Takich na krzyż, co jeżdżą w zaplombowanym. Tu się zgadzamy. To oczywiste. Tej to sfałoczy mało powieszono. Lenina, który tak sieje zamęt, przewodniczący niby Rady Ministrów? Co ty, zgłupiała staruszka Rosja? Weź na wymioty, spraw się, wyzdrowiej! Oficerom Suworowa, goleniszczewa Karkutuzowa. dzięki takim Politykom sprytnym być pod dowództwem Drąsztajna, bezczapkowego, jakiegoś tam bezspodniowego liowki, Pięć porami do wojennej wykowki, aksilbantami uwieszonymi do pupów, warili adjutant. Селекти, Налиговки и штабс-капитан Попов. Господин адъютант, не возражайте, не дам, скажите. Чего еще поджидаем мы? Россию жиды продают жидам, и кадровое офицерство уже поджидами. Вы, конечно, профессор, либерал, но казачество, пожалуйста, оставьте в покое. Например, мое положение Беря. Это, черт его знает, что это такое. Сегодня с денщиком ору ему, эй, навак щеблетину, чтоб видеть рыло в ней, и, конечно, к матушке. А он меня к моей, к матушке. К свет, к Елизавете Кирилловне. Нет, я не за монархию с коронами, с орлами, но для социализма нужен базис. Сначала демократия, потом парламент. Культура нужна, а мы – Азиас. Я даже – социалист. Но не граблю, не жгу. Разве можно сразу? Конечно, нет, постепенно, понемногу, по вершочку, по шашку. сегодня, завтра, через 20 лет. А эти – от Вильгельма кресты до ленты. В Берлине выходили с билетом перонным. Деньги штаба, шпионы и агенты. В кресты бы тех, кто ездит в пломбированном, с этим согласен, это, конечно, этой сволочи мало повешено. Ленина, который смуту сеет, председателем, что ли, совета министров. Что ты, рехнулась, старушка России, касторки прими, поправься, здоров офицером, Суворова. Галиищева кутузова благодаря политикам ловким быть под началом Бранштейна без картузова, какого-то безштаного лёвки. Cztery boki hermetycznego kwadratu mikrokosmosu człowieka. Cztery elementy warsztatu alchemika. Czworoboku vitruwiusza, forościanu okultysty, teozofa czy kabalisty, Michnikowców, czern w liczbie 40. Czarny kwadrat Malewicza. Prawdzi, prawda w oczy wiecznym piórem futurystycznego poety i komunisty Włodzimierza Majakowskiego. Drzwi Marcela Duchamp z 1927 roku. Czytamy o tych drzwiach u Tomasa Całą-Sirma, W 1927 roku Deschamps kazał zamontować w swoim paryskim studiu, założył w swoim paryskim studiu przy Rue-la-Rey-Uns 11 drzwi łączące trzy pomieszczenia. Łazienkę i sypialnię z jednej strony oraz sypialnię i studio z drugiej. Dzięki czemu można je było jednocześnie otwierać i zamykać. Koniec przytoczenia. Z dobrego, mądrego artykułu na temat historii sztuki. Drzwi. Współotwarte Współ drzwi Marcela czy Marcelego Duchampa umożliwiały swobodny przepływ zepsutego powietrza z ubikacji do sypialni i pracowni artysty. Fotografia z prawej. Posłańca praktyczności użytkowej boskiej poezji Wisławy Szymborskiej o Stalinie. No tutaj fragment tej boskiej poezji laureatki, pokojowej, e, laureatki literackiej Nagrody Nobla. Jaki rozkaz przekazuje nam na sztandarach rewolucji profil czwarty? Pod sztandarem rewolucji wzmacniać warty. Wzmocnić warty u wszystkich bram. Partia to ludzkości wzrok. Oto partia, siła ludów i sumienie. Nic nie pójdzie z jego życia w zapomnienie. Jego partia rozgarnia mrok. Niewzruszony drukarski znak. Drżenia ręki mej piszącej nie przekaże. Nie wykrzywi go ból, łza nie zmarze. A to słusznie, a to nawet lepiej tak. Koniec przytoczenia fragmentu wierszu, wiersza Szymborskiej o profilu czwartym na sztandarach rewolucji Marx, Engels, Lenin i czwarty Stalin. Drzwi w półotwarte Marselego poezji Sławie Szymborskie o Stalinie, Merkurego z kaduceuszem, metanu z CO2 z łazienki. Portrecie czwartym na sztandarach rewolucji. Żydokomunistycznych, złodziei, i Hermesa Trismegistosa w pracowni, w sypialni i w łazience twórcy sztuki Ready Made. W, w przypisach Ready Made yy, mi tam przez tego artysty Dijampa to oznaczający użycie przedmiotu gotowego jako dzieła sztuki. No, dla przykładu on użył pisuar, wyrwał gdzieś tam ze ściany i pisuar i wystawił. I Pierwszą tego typu pracą było zaginione koło rowerowe z 1913 roku, chociaż w tym czasie autor nie wymyślił jeszcze koncepcji ready made. Tak samo sztablerka jak z Malewiczem. Było to Koło rowerowe, czytamy dalej, wraz z widelcem przymocowany do stołka. Fontanna z 1917 roku jest jednym z najsłynniejszych ready-made. Pisuar z inskrypcją Mut 1917 ustawiony w galerii sztuki jak rzeźba stał się wyrazem buntu wobec konwencjonalnego postrzegania sztuki. No to koniec przytoczenia z hasła Marcel Duchamp po polsku Wikipedia Ready made. Mielnikow Dmitri Pietrowicz Urodzony 17 lutego 1967 w Taszkencie, Uzbecka Socjalistyczna Republika Radziecka, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Jest autorem kilku książek prozatorskich i poetyckich. Prezentuje swoją twórczość w internecie. Stąd najnowszy wiersz, zamieszczony wczoraj wieczorem, 20.15. Szturmujący podobni są niedźwiedziom. Ciasno im w pokojowym świecie. to też. oni znowu wychodzą na wojnę. Wychodzą na linię frontu o świcie. I w leśnym pułku, wdając się w bitwę, w dobrze im znanym piekle zdobywają ten pokój wewnętrzny i niezłomny. Z którym umierają lub zwyciężają. Żyjąc z martwymi na mocnych, miękkich łapach, Szturmujący idą na zachód. W spokojny zachód słońca zamienia się ich czerwonej krwi, ognistość i chłód. Штурмовики, похожи на тумачка. Штурмовики похожи на медведей, им тесно в мирной жизни, потому они опять уходят на войну. Идут до точки штурма на рассвете и в лесополке ввязываясь в бой. Они в аду привычном обретают тот нерушимый внутренний покой. С которым гибнут или побеждают. Живые с мертвыми, на мощных мягких лапах, штурмовики идут на запад, и в мирные превращаются закатых красной крови огненность и хлад. В трех зротках версы о отменных размярах силабичных kolejno 11, 11 10, 1 11. 10, 11, 10, 11, 12, 9, 11, 10. Różniąc się od zwrotek następujących zaledwie jedną głoską, więcej w pierwszej części sugestywnego malarsko-tryptyku poetyckiego, zachowują rytm wiersza tym rodzimym, w języku rosyjskim, sylabizmem i czymś w rodzaju średniówki po pięciu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 Живые с мертвыми, на мощных мягких лапах, штурмовики идут на запад. И в мирные превращаются закат их красной крови огненность и хлад. Stormtroopers are like bears. They feel cramped in peaceful life. That's why they go to war again. They go to the assault point at dawn, and in the forest regiment, getting involved in battle. In the familiar hell they find that indestructible inner peace with which they die or win. The living with the dead, on powerful soft pause, stormtroopers go to the west. And the sunset turns into a peaceful one, the fiery and cold of their red blood. Tak to było. Jeszcze język. Piękna poezja. humanistyczna Вершим... И слухаем После штурма пустыми глазами ты, браток, на меня не смотри. Ты потом не рассказывай даме о великих сражениях внутри. Приготовит, усадит, обнимет, поцелует и снова нальет. Кто исчезнет в тротиловом дыме, ты об этом не знал наперед. A вообще za przysłudstwie ducha i za to, że ty wyżył, bratok, uważuchę cię, uważuchę. Nie dani i chroni cię Bóg. Po ataku pustymi oczami, nie patrz na mnie tak, przyjacielu. Nie nawijaj potem przydamie o twych wielkich walkach wewnętrznych. Przygotuję. Usadzi, obejmie, pocałuje i znowu naleje. W trotylowym dymie, kto szczeźnie, nie wiedziałeś ty o tym wcześniej. A w ogóle za przytomność umysłu i za to, że przeżyłeś, bratku, szacun tobie, szacun i wyhamuj. Nie goń tak i niech cię Bóg chroni. Dział historii. Prawo międzynarodowe ustanawiają i regulują państwa. mocarstwa koalicyjne układami i postanowieniami o charakterze konwencji, uchwał, rezolucji, etc. wiążącymi w różnym stopniu strony traktatowe. Tak na przykład na mocy artykułu 25 Karty Narodów Zjednoczonych Rezolucje Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych mają moc prawnie wiążącą dla państw członkowskich ONZ. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Londynie nie został dopuszczony przez mocarstwa koalicyjne do podpisania Karty Narodów Zjednoczonych na zakończenie konferencji w San Francisco 25 czerwca 1945 roku. Mimo iż ambasador we Waszyngtonie tego emigracyjnego polskiego rządu Jan Ciechanowski podpisał 2 stycznia 1942 roku z 21 innymi sygnatariuszami Deklarację Narodów Zjednoczonych, podpisaną dzień wcześniej przez przedstawicieli Wielkiej Czwórki. amerykańskiego prezydenta Roosevelta, brytyjskiego prezyd premiera Churchilla, sowieckiego ambasadora Litwinowa oraz chińskiego ministra spraw zagranicznych Se-wung Songa. Zarejestrowano w sekretariacie Ligi Narodów 29 października 1942, Dopiero 15 października 1945 roku minister spraw zagranicznych w tymczasowym rządzie jedności narodowej, Wincenty Rzymowski złożył w imieniu Polski podpis pod oryginalnym tekstem Karty Narodów Zjednoczonych. Uznaje się tym samym, że wstecznie Polska została 51. członkiem, założycielem ONZ. Karta Narodów Zjednoczonych w artykule 23 przyznała Radzie Bezpieczeństwa zadanie szczególnej uwagi w pierwszej kolejności ekspresji z verbis, na wkład członków Organizacji Narodów Zjednoczonych w utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz na inne cele organizacji, a także na sprawiedliwy podział geograficzny. roli poety MacLeish Eichibold 1892-1982 kiedy asystentem sekretarza stanu Twarda został Nelson Rockefeller to przytaczamy Stetinius Docenając znaczenie bardziej, znacznie niż jego poprzednik, znaczenie amerykańskiej opinii publicznej w procesie tworzenia ONZ, wyznaczył Meklisza, byłego pracownika Biblioteki Kongresowej, poetę, laureata Nagrody Pulitera do zorganizowania szerokiej kampanii na rzecz międzynarodowej organizacji. To Marczewska Zagańska, amerykański laureat pokojowej Nagrody Nobla Carter Hill, ojcem Narodów Zjednoczonych. Zapytanie. W dzieła najnowsze. Rocznik. Tak. Tu jest link do tego w przypisaniu. Można wejść, przeczytać, zapoznać się z całą pracą. Bardzo dobra, bardzo mądra praca. Specjalizującej się w historii stosunków międzynarodowych, historii historii sztuki, pani profesor dr Hanna Marczewska Zagdańska. Echibald Meklisz tworzył lirykę moralistyczną i społeczną bliską rozwertowskim ideom tak zwanego nowego ładu. Meklisz miał potwierdzić, że rolą poety było przywrócenie człowiekowi jego pozycji, godności i odpowiedzialności w centrum świata. To z równie mądrego tekstu po języku angielskim też można przetłumaczyć na głowie cały adres przypisa. Foundation. Chicago. Z tego samego źródła inny fragment noty o amerykańskim poecie. Przytaczamy. W rozwiązaniu własnego poczucia samoświadomości symbolizowanego przeprowadzką do Paryża w 23 roku Meklisz wykazał pewne pokrewieństwo ze swoją postacią, Kainem. Obaj znaleźli siłę potrzebną do przecięcia, jak powiedział Kain, grubej żyły, która przywiązuje mnie do ciała ziemi i przejęcia kontroli nad centrami ich własnych światów. To może przytoczymy po angielsku In the resolution of his own sense of self-consciousness, symbolized by his move to Paris in 1923, MacLeish showed a certain kinship with his character Kane. Both had found the strength necessary to sever, in Kane's words, the thick vein that knots me to the body of the earth and to grab control of the centers of their own worlds. Noba Daddy is the story of humankind attempting to make sense of the chaos of its life. It can also be read as the apologia for its author. And its theme of a world in which humankind is bewildered and bored, a world in which its knowledge is not matched by its understanding, is one that would run through much of MacLeish's writing during the 1920s. When MacLeish returned from Europe in 1928 and settled in Conway, Massachusetts, he had obviously reviewed America. The country's idealism, reflected especially in the philosophies of its founders, supplied him with a sense of identity and place that existential angst had failed to engender. The quester had reached this personal goal only to find the obvious truth that each goal is a new beginning, and that his search had been only his initiation into what would be a lengthy continuing journey. While the writer was now set to move in new directions, George Dangerfield asserted in a 1931 books essay that, if, MacLeish, were never to write another word, he would still be a poet of definite importance. MacLeish’s first produced stage play, Panic, a play in verse, 1935, is a variation on the Kane story set against the background of the American Depression, and a generation of capitalists he felt were in the process of leaving capitalism intellectually defenseless and unarmed the conflict of the play is between the will of a man McGafferty, played in the original production by orson wells and a fatalistic concept of human life dialectical materialism McGafferty surrenders to the delphic oracle of marxist determinism and thus falls victim to it as the blind man in the play observes The financier fails because, unlike Kane, he will not trust his own freedom. The play was MacLeish's attempt to comprehend the real sense of panic in a country where individualism had turned into individual greed and freedom had been replaced by a failing free enterprise. US. Communists found the play particularly frustrating, as MacLeish, who was on the editorial board of Fortune. Refused to view what they took to be the imminence and inevitability of the Marxist revolution as anything more than a Delphic prophecy that the crowd chorus was free to reject. W rozwiązaniu własnego poczucia samoświadomości, symbolizowanego przeprowadzką do Paryża w 1923 roku, Maclej wykazał pewne pokrewieństwo ze swoją postacią Kain. Obaj znaleźli siłę potrzebną do przecięcia, słowami Kaina, grubej Żyły, która wiąże mnie z ciałem ziemi i jej przejęcia kontroli nad centrami własnych światów. Naubadadi to opowieść o ludzkości próbującej nadać sens czasowi swojego życia. Można ją również czytać jako apologię jej autora, a jej temat świata, w którym ludzkość jest zdezorientowana i znudzona. Świata, w którym jej wiedza nie idzie w parze z jej zrozumieniem, jest tematem, który będzie przewijał się przez większość twórczości Macleish'a w latach XX-XX wieku. Kiedy Macleish wrócił z Europy w 1928 roku i osiedlił się w Conway w stanie Massachusetts, najwyraźniej ponownie przejrzał Amerykę. Idealizm kraju. Odzwierciedlony zwłaszcza w filozofiach jego założycieli dał mu poczucie tożsamości i miejsca, których egzystencjalny niepokój nie zdołał zrodzić. Poszukiwacz osiągnął ten osobisty cel tylko po to, by odkryć oczywistą prawdę, że każdy cel jest nowym początkiem, a jego poszukiwania były jedynie inicjacją w to, co miało być długą, ciągłą podróżą. Podczas gdy pisarz miał teraz podążać w nowych kierunkach, George Dangerfield stwierdził w essayu z 1931 roku w Books, że gdyby MacLeish nigdy nie napisał ani słowa, nadal byłby poetą o zdecydowanym znaczeniu. Pierwsza wystawiona przez MacLeisha sztuka teatralna Panik, A Play in 1935 jest wariacją na temat historii Kaina. Osadzoną na tle amerykańskiego kryzysu i pokolenia kapitalistów, którzy, jak czuł, byli w trakcie pozostawiania kapitalizmu intelektualnie bezbronnym i nieuzbrojonym. Konflikt w sztuce rozgrywa się między wolą człowieka. McGafferty, granego w oryginalnej inscenizacji przez Orsona Wellesa, a fatalistyczną koncepcją ludzkiego życia materializm dialektyczny Maggaferty poddaje się delfickiej wyroczni marksistowskiego determinizmu i w ten sposób staje się jej ofiarą Jak zauważa ślepiec w sztuce finansista ponosi porażkę ponieważ w przeciwieństwie do Kaina nie ufa swojej wolności Sztuka była próbą MacLeisha zrozumienia prawdziwego poczucia paniki w kraju w którym indywidualizm przerodził się w indywidualną chciwość, a wolność została zastąpiona upadającą, wolną przedsiębiorczością. Komuniści w USA uznali tę sztukę za szczególnie frustrującą, ponieważ MacLeish, który był w redakcji Fortune, odmówił uznania tego, co uważali za nieuchronność i nieuchronność rewolucji marksistowskiej, za coś więcej niż delficką przepowiednię którą chór tłumu mógł swobodnie odrzucić. I jeszcze tylko taka anegdotka z pracy Heleny Marczewskiej z, z strony 14. Przytaczamy przy tej Aktor, autorzy podają, że w trakcie adaptacji renesansowego Salonu Rezydencji dla potrzeb konferencji, tej przygotowawczej do stworzenia narodów zjednoczonych, ze ściany zdjęto portret Ignacego Paderewskiego, by nie wystawiać na próbę sowieckiej wrażliwości. Od trzech tygodni trwało bowiem powstanie warszawskie. Tu link do całej pracy można ściągnąć. W PDF. Żydzi i komunizm kopia usuniętego artykułu z Wikipedii. Link, a to też nie jest nie jest zbyt rozwinięte, ale usunięte, tak i sobie. I następny link ostatni do tych wierszy o Stalinie nie tylko o Szymborskiej jeszcze innych. Grafomanów politycznych czy politycznie zorientowanych. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Glikalów.